To słowa do ludzi, bez których z miejsca bym nie ruszył Jesteście mi potrzebni, jak kropla podczas suszy Prosto z serca, prosto, prosto z duszy Wielkie, wielkie plusy każdemu, kto na to zasłuży Historia krótka, pomocną dłoń widzi się rzadko Życie to nie ta flaszkła, nigdy nie jest zbyt gładko Tręcz przeciwnie bardzo łatwo, ulegać pułapkom Nie jesteś czujny, to wpadasz, przecież dobrze znasz to. Popularne hasło, przyjaciół poznaje się w biedzie Pamiętaj, na fałszu daleko nie zajedziesz Uśmiech na ustach, wyciągnięta dłoń nie wystarczył przecież Mówisz, że mnie dobrze znasz Bzdury pleciesz jest, jest tylko kilka osób na świecie każda mnie wysłucha na z nich do niczego Nigdy mnie nie zmusza. Oni pomogą Kiedy tracę siły, tracę ducha Dla nich wszystko rzucam Mają u mnie wielkiego plusa